Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną było, przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami,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 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni przy siąku Salomona. Wtedy Żydzi obtąpili Go i rzekli Mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu. Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam,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 aby go ukamienować dotąd. Mamy tutaj słowa Pana Jezusa, który porównuje nas do wyjątkowo specyficznego zwierzęcia, jakim jest owca. Owca to nie jest lew z dżungli. To nie jest orzeł to jest owca. Każdy, kto widział owce, wie, że to nie jest zwierzę o jakimś wielkim planie na życie. I my właśnie tacy jesteśmy. Jeśli jesteśmy niezbawieni, jesteśmy porównywani do świn, niezbawiony człowiek jest porównywany do Wilka jest porównywany do zwierząt, które mają pewnego rodzaju charakterystykę taką wyraźną. Wilk przychodzi zabijać, sam troszczy się o swoje wyżywienie. Świnia, zwłaszcza dzika, jest wszystkożerna, jest agresywna i są legendy, że dzik potrafi zrobić krzywdę. Owca, z wyjątkiem oczywiście parana, nieprzypadkiem tu pada słowo owca, jest raczej zwierzęciem łagodnym. Kiedyś byłem z dziećmi w zoo i tam wszystkie zwierzęta są trzymane w klatkach. Oprócz owiec, które mają wybieg, gdzie dzieci mogą chodzić wśród owiec, dotknąć, pogłaskać, nakarmić, Nikt się nie boi, że zrobią komuś krzywdę. I tacy są właśnie ci, którzy są narodzeni z wody i z ducha. Przez Słowo Boże i usługę Ducha Świętego, przez nowo zrodzenie jest możliwe, że świnia nie tylko będzie umyta Ewangelią, ale narodzi się na nowo i stanie się owcą. Wilk nie tylko przywdzieje w dzianko owcze, ale przez Ewangelię może faktycznie nawrócić się i stać się owcą. Całkowicie następuje zmiana w tym, kim jest przez narodzenie na nowo. I Pan Jezus tutaj przedstawia siebie jako tego, który jest pasterzem, owiec w drugim wierszu. On jest tym, który wchodzi do owczarni przez drzwi. Bo ten, który nie wchodzi przez drzwi, tylko się zakrada przez różnego rodzaju zakamarki, ten jest złodziejem i zbójcą. Chce zrobić krzywdę. Natomiast Pan Jezus wchodzi przez drzwi i On jako pasterz owiec ma troskę o owce. I co jest ciekawe, tu jest w trzecim wierszu powiedziane, że owce słuchają jego głosu. Po imieniu woła owce swoje. I każdego, kto urodził się z Boga, narodził się na nowo, Bóg zna po imieniu. Mateusza 7 rozdział gdzie Pan Jezus opisuje zwodzicieli, których rzuci do piekła, jest powiedziane, że to jest od 21 wiersza, że Pan Jezus ich nigdy nie znał. Nie każdy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 a wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Ludzie ci są nieznani Panu Jezusowi. Nie zna ich, bo powiedział, nigdy was nie znałem. Czyli nie było okresu, kiedy ich przez chwilę znał, a potem przestał znać. Nie, nigdy was nie znałem. Nigdy nie znał ich, mimo że oni mieli imię Pana na ustach, bo mówili Panie, Panie. I co się działo? W imieniu Pana prorokowali. Mówili być może, tak mówi Pan. I potem coś mówili od siebie lub od diabła. Albo w imieniu. Pana Jezusa wypędzali demony. Twierdzili, że wypędzali, a być może faktycznie to robili. I w imieniu Twoim czynili, w imieniu Pana Jezusa czynili wiele cudów. Wiemy, że diabeł będzie miał moc ściągania nawet ognia z nieba i będzie to robił. To będzie cud, nie tylko rzekomy cud, ale autentyczny cud. A Księga Mojżesza mówi, że jeśli ktoś zapowie jakiś cud, jakiś znak i go potem spełni i będzie cię ciągnął do obcych bogów, to twoje oko nie zlicuje się. Ty pierwszy takiego likwidujesz. I to było pod zakonem, ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tam Słowo Boże mówi, że ten cud faktycznie nastąpi mimo, że ewidentnie zrobi go osoba od diabła. I dlatego Pan Jezus nigdy ich nie znał, a w Ewangelii Jana jest powiedziane, że swoje owce zna. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi Owce zaś idą za Nim, gdyż znają Jego głos. Jakich głosów słuchamy? Czy słuchamy głosu Pana Jezusa? Czy słuchamy głosu Pana Jezusa oraz innych głosów? Czy słuchamy innych głosów i nie słuchamy Pana Jezusa? Czy może nie słuchamy nikogo? W czterech możliwości tylko jeden jest prawidłowy. Słuchanie głosu dobrego pasterza i tylko tego głosu. Dlatego, że Pan Jezus ma nam tyle do powiedzenia, że jeśli byśmy chcieli tylko Jego głosu słuchać, to i tak nie starczy nam 120 lat życia. Więc po co tracić czas na słuchanie innych głosów? I to jest głos tego, który nas miłuje. I to jest głos tego, który się troszczy o owce. I to jest głos tego, który, żebyśmy mieli pewność i niezachwianą ufność, przekazał nam swoje słowo w prostym języku polskim w postaci Biblii. I nigdzie więcej nie musimy tego szukać. Mamy całość w jednym łatwym do przeniesienia egzemplarzu. Nie mówiąc już o tym, że w telefonie można mieć elektroniczną wersję nawet kilkudziesięciu tłumaczeń i wcale nie jest to ciężkie do przenoszenia. Więc mamy głos Pana w swoim zrozumiałym języku i mamy możliwość tego głosu słuchać. Nie ma potrzeby słuchać innych głosów. Piąty wiersz. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. I tak właśnie się dzieje, że ci, którzy zaczynają słuchać głosu Pana Jezusa jako dobrego pasterza, to nie będą zainteresowani nauczaniem zwodzicieli. Zwodziciele raczej dążą do tego, żeby jak jest powiedziane, ukraść i zabić. Pierwszy wiersz. Ten jest złodziejem i zbójcą. I tego typu osobnik zabija fałszywą nauką. Oddala od Pana Jezusa, ustanawiając innego, podobnego do Jezusa. Pierwszy list do Koryntian mówi o innym Jezusie. Galatia mówi o innej Ewangelii. To robią właśnie ci oszuści religijnych. I co ciekawe, szósty wiersz, tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. To jest szokujące, bo w tamtym czasie było pełno faryzeuszy, saduceuszy, herodianów, tych złodziei, tych morderców. I co? I oni... Mówili z zupełnej opozycji do tego, co uczył Jezus. W 41.9 rozdziału Pan Jezus tak powiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale że teraz mówicie widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Ci zwodziciele uważali, że znają Boga i że mają wiedzę o Najwyższym. I dlatego po prostu byli pod Sądem Bożym z tego powodu, gdyż oni kompletnie nic nie wiedzieli o Bogu. Gdyby wiedzieli, to rozpoznaliby Pana Jezusa jako Zbawiciela i podporządkowaliby się Mu. Siódmy wiersz. Wtedy Jezus znowu powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Tutaj jest użyta taka formuła jak przenośnia. Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Jezus jest drewnianymi drzwiami, takimi, które składają się z klamki i literalnych, fizycznych drzwi. Ale ta przenośnia ma tutaj nam do przekazania to, że przez Pana Jezusa można wejść i Pan Jezus jest drzwiami dla owiec. Podobnie, gdy mówimy na przykład, że chleb to jest ciało Chrystusa, albo że wino to jest krew, też mamy duchową rzeczywistość reprezentowaną przez ten chleb i przez ten cielist i wino. To nie jest tak, że to się, jak niektórzy zwodziciele uczą, zamienia w ciało Chrystusa. Są nawet takie nauki, że komuś kropla z wina spadnie na ubranie, to trzeba spalić ubranie razem z właścicielem. To w średniowieczu to tak praktykowano. Zupełne bzdury. Nie. To jest po prostu symbol. I Pan Jezus w tym sensie jest drzwiami dla owiec. Bo przez Jego osobę Owce mogą po prostu przejść i stać się czy to w środku, czy na zewnątrz, tam, gdzie mają się znaleźć. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Pan Jezus tutaj wyraźnie wyrok o tych, którzy byli przed nim, wydaje. Wszyscy, nie że niektórzy, Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Pan Jezus natomiast jest drzwiami. Kto przez Niego wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Bardzo ciekawa myśl, że kto przez Pana Jezusa jako te drzwi wejdzie, zbawiony będzie. Co to znaczy zbawiony? Zbawiony znaczy uratowany. Uratowany przed konsekwencją tego, że każdy z nas osobna nie dochował Bożych standardów. Nie staliśmy się Tacy, jak wymagał od nas tego zakon. Nawet jeśli ktoś sobie sam ustanowi swój zakon, swoje własne prawo, to też nie jest w stanie go zachować. A to dopiero Boży standard. Niedawno mieliśmy rok nowy. Dostałem od jednego znajomego życzenia, oby Twoje postanowienia noworoczne wytrzymały chociaż do wiosny. To jest właśnie ta myśl. Człowiek nie jest w stanie nawet zachować zakonu, który sam na siebie włoży. Po czym jest postanowienie noworoczne w świecie, jak nie właśnie takim przepisem. O, w tym roku 2017 chcę i sobie ludzie nakładają zakon. I nie są w stanie tego wypełnić. Pan Jezus zbawia. Pan Jezus ratuje ludzi którzy przychodzą przez niego. Wejdą i wyjdą i znajdą pastwisko. Mamy tutaj czwórkę dzieci, takich malutkich. Dopóki były w łonie mamy, nie jadły w sposób widoczny. Pierwsza rzecz po narodzeniu na nowo to jest to, że chcą oddychać i jeść. Jeść, jeść, jeść, jeść, jeść. Dokładnie tak samo jest owcą. Ona musi jeść. Pastwisko znajdzie. Jeżeli popatrzymy na owcę, to ona w zasadzie, jak się ją widzi, gdy jest aktywna, to je. I tym się charakteryzuje dziecko Boże. Tym się charakteryzuje narodzony na nowo człowiek. Że ciągle chce jeść. Jest wygłodniały. Jest głodny Słowa Bożego. Jest cały czas gotowy, żeby przyjmować coś od Pana, z Jego pastwiska. I tym się charakteryzuje każde dziecko Boże, że cały czas chce niezafałszowanego mleka słowa. Wtedy jest zdrowy rozwój. Wtedy nie ma miejsca na jakieś oszustwa. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Pan Jezus przyszedł, aby miały życie i obfitowały. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że Pan Jezus przyszedł, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. To jest bardzo mocne zdanie, bo ono twierdzi, że poza Panem Jezusem nie ma żadnego szczęścia. Obfitość jest tylko w Panu Jezusie. A jeżeli gdzie indziej trafimy w ręce złodzieja, to on jest po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Nie ma darmowych lunchy w świecie, nie ma darmowych obiadów. Jeżeli ktoś ci daje w świecie promocję, to najczęściej po to, żeby cię za chwilę oszukać, okraść, zarżnąć i wytracić. Im bardziej świecąca jest Promocja, tym bardziej większa pułapka. Oczywiście można znaleźć też takich sprytnych złodziei, którzy nic nie dadzą i tylko wpakują kogoś w kłopoty. Albo słodkimi i gładkimi słowami, łechcącymi uszy, najtańszą formą takiego człowieka, ściągną w kłopoty. Albo pozorem przyjaźni, będą udawać, że są twoim przyjacielem, twoim kolegą, twoją koleżanką, twoją dziewczyną, twoją, twoim kandydatem na męża i wprowadzą cię w katastrofę. Niestety literatura światowa ma miliardy stron, które ilustrują tego typu codzienne historie z życia ludzkiego. Co chwila Gdzieś słychać, że ktoś znowu oszukał kogoś na duże pieniądze. I to nie można ufać nikomu. Zarówno może to być zwykły ziutek, sześć razy karany, znowu wyszedł i znowu robi to samo. A może to być piękna instytucja ze złotymi klamkami o nazwie bank, instytucja zaufania publicznego, ZUS i tym podobne. Nie ma czegoś takiego, czemu można by w tym świecie zaufać. Im bardziej się coś pozoruje na godne zaufania, tym bardziej jest to niestety większa piramida oszustwa. Tylko Pan Jezus udowodnił, że On przyszedł, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli to życie w obfitości. On oddał za nas swoje życie. On za nas umarł. I tylko na podstawie Jego ofiary jest możliwe życie i tylko na podstawie Jego ofiary jest możliwe radowanie się pełną piersią z tego życia. Dalej Pan Jezus podkreśla, że On jest dobrym pasterzem i Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobry pasterz nie jest taki jak najemnik, o którym czytamy w dwunastym wierszu. Dobry pasterz jest gotów nie tylko poświęcić swój czas, swoje zdrowie, ale również swoje życie, żeby owcą było dobrze. W dwunastym wierszu jest mowa o najemniku, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą. Taki człowiek, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza. To jest bardzo często spotykane, nawet popularyzowane w naszym świecie. Mówi się na przykład, że jak jest napad na bank, to Pracownik banku ma grzecznie wskazać, gdzie są pieniądze, nie narażać się bandycie, albo nawet słyszałem, że żołnierze mają nie ryzykować dostania łeb, jak są jakieś działania wojenne. Czyli są gdzieś wysłani, ale jak się zaczyna prawdziwa zabyma, to mają rozkaz siedzieć w koszarach i pilnować koszar. Całkowicie, dokładnie wiersz dwunasty. To nie jest ich sprawa. Oni są tylko najemnikami. Gdy idziemy do dentysty, to my chcemy mieć zdrowe zęby. No ale dentysta chce jak najwięcej na nas zarobić. Jest najemnikiem, który nie będzie czuł naszego bólu zęba. On chce dostać jak najwięcej, a więc, jeżeli będzie to kosztowało go zbyt wiele nakładu, to albo odeślę nas do innego fachowca, albo będzie miał pokusę do tego, żeby w inny sposób wystawić nas do wiatru. Najemnik nie troszczy się o owce. Najemnik ma zapłacone i co najwyżej zrezygnuje z zapłaty. Nie będzie narażał swojego życia. Pan Jezus z kolei całe swoje życie Przyszedł tu na ziemię po to, żeby umrzeć za owce, żeby te owce miały życie i miały je w obfitości. Pan Jezus całkowicie zrezygnował z chwały, którą miał w niebie jako osoba bóstwa i stał się podobny niewolnikom, stał się podobny ludziom, z wyjątkiem grzechu. I Pan Jezus podkreśla, ponieważ taka osoba jest najemnikiem, nie zależy jej na owcach. A on jest dobrym pasterzem, zna swoje owce, a dobry pasterz też jest znany przez, znany jest także owcą. Czyli jest ta wspólna harmonia między owcami, a pasterzem jest wspólna relacja między nimi. W dalszym ciągu, 15 wiersz, Pan Jezus podkreśla, że Pana Jezusa zna Ojciec. A On zna Ojca. I znowu życie swoje wkładę za owce. Dlaczego tu jest ta relacja między Ojcem a Synem podkreślona? Dlaczego znowu jest Podkreślone, że Pan Jezus kładzie swoje życie za owce, a w tej relacji jest wymieniona relacja między Nim jako odwiecznym synem w łonie ojca a ojcem. Bo właśnie, jak czytaliśmy w Izajasza szósty rozdział, gdy była rozmowa między ojcem i synem w gronie osób bożych, to nam pójdzie? Padło pytanie, i Pan Jezus odpowiedział: Oto jestem, poślij mnie. I właśnie tak się stało, że właśnie Pan Jezus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, uniżył samego siebie i położył swoje życie za owce. Zupełnie nie musiał tego robić. Jest to całkowicie dobrowolna ofiara Pana Jezusa, Syna Bożego, za owce. W szesnastym wierszu jest mowa o tym, że Pan Jezus ma i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te musi przyprowadzić, i głosu Jego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jest to bardzo ważna nauka tutaj, dlatego że Pan Jezus wcześniej zwracał się do Żydów w gronie żydowskim. Natomiast te inne owczarnie to jesteśmy my z tej sali. To znaczy nie tylko my. Wszyscy poganie, nieżydowskiego pochodzenia ludzie, którzy są właśnie z tej innej owczarni. Pierwsza owczarnia to była, był Dom Izraela. A druga owczarnia, ta inna owczarnia, z, innej, z, innej, yy, z innego obszaru, to jesteśmy my wszyscy nie Żydzi. Grzesznicy z Pogan. Obcy przymierzą Boży. Nieznani Bogu wcześniej, bo zbawienie pochodzi od Żydów, jak powiedział Pan Jezus. I właśnie te owce, czyli my, które nie są z tamtej żydowskiej owczarni, Pan Jezus też przyprowadził do siebie i też głosu Jego możemy słuchać. I jest teraz już jedna owczarnia i jeden pasterz. Jedna owczarnia to znaczy, że zarówno Żydzi, jak i poganie przez nowo zrodzenie stają się dziećmi bożymi i są w tej jednej owczarni i mają jednego pasterza, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. Kolejne słowa, które są bardzo bogate w treść, bo Pan Jezus tutaj ujawnia siebie jako tego, który ma moc nad życiem i śmiercią, i każdy inny człowiek nie ma wpływu na to ani kiedy się urodzi, ani na to kiedy umrze, ani na to kiedy w stanie, jeżeli będzie wywołany z grobu. A wiemy, że każdy będzie zmartwychwstały, tylko że będzie w stanie na sąd i będzie w stanie sprawiedliwych. Najpierw będzie w stanie sprawiedliwych, a potem będzie w stanie potępionych na sąd. I to ludzie na ten temat nie mają nic do powiedzenia. Ale nie tak jest z Panem Jezusem. Bo Pan Jezus sam osobiście zdecydował, w którym momencie to życie złoży i sam osobiście zdecydował, kiedy je z powrotem wziął. Bo ma tę moc nad życiem i ma tę moc nad śmiercią. I przez śmierć pokonał tego, który kiedyś miał władzę śmierci, to jest diabła. Diabeł już jest pokonany. Właśnie przez fakt zmartwychwstania. I co jest w osiemnastym? Żeby już nikt nie miał wątpliwości, Pan Jezus mówi wyraźnie. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je, czyli to życie, i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca Mego. Między innymi pamiętamy Izajasza szósty rozdział, że ten rozkaz był tam omawiany. I wtedy słuchacze się ze sobą pokłócili. Powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. Jak wiemy, były tam frakcje Saduceuszy i Faryzeuszy. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, natomiast Saduceusze odrzucali w zmartwychwstanie. I słowa o tym, że Pan Jezus sam zdecyduje, kiedy odzyska życie, miały właśnie dla tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, bluźnierczą wymowę. Jak jest w martwych stanie? Co ten człowiek tu mówi? Otóż jest w stanie i później Paweł też, gdy świadectwo składał przed Radą Żydowską, też była to taka informacja, która wywołała rozłam między jednymi i drugimi. Następnie ta frakcja prawdopodobnie, która wierzyła, Anioły zarzuciła. Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Jest to zarzut największego kalibru. Jak można Synowi Bożemu zarzucić, że ma demona? Mało tego, wcześniejsze słowa były wypowiadane w pełnym spokoju. Więc o jakim szaleństwie mówi ten, który zarzuca? Nie ma podstaw do takiego twierdzenia. I faktycznie druga grupa przeźwo zwraca uwagę. To nie są słowa opętanego przez demona. I zwraca uwagę na rzecz, która jest tutaj bardzo ważnym argumentem. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Demon raczej prowadzi na zakłamanie i ścieżki błędu, raczej zaślepia oczy, to Bóg otwiera oczy. Bóg chce, żeby ludzie dobrze widzieli i żeby szli drogą wyznaczoną przez Boga, oświecaną przez światło Boże. drugi wiersz wspomina o tym, że obchodzono wtedy w, świątyni, wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni i że był to okres zimowy. I Pan Jezus przechadzał się wtedy w świątyni przy przysiąku Salomona. I znowu został otoczony przez Żydów, którzy naciskali na Niego, żeby się ujawnił jako Chrystus. Wtedy Żydzi obstąpili Go i rzekli Mu, jak długo trzymać będziesz duszę nasze w napięciu. Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Natomiast Pan Jezus przecież już wielokrotnie, wyraźnie mówił, że jest Chrystusem. I dlatego 25 wiersz to ujawnia. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. I oprócz tego przecież Pan Jezus dokonał wielu cudów, które mówią, że jest Chrystusem. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Są to... Ewidentne dowody na to, że Pan Jezus jest Chrystusem. Ale człowiek nie jest w stanie wierzyć Bogu, jeżeli nie narodzi się na nowo. I dlatego Pan Jezus tutaj wspomina o tym. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Narodzenie na nowo, tak jak wspominałem już, jest to przemiana innego rodzaju zwierzęcia w owce. Albo jeżeli mówimy o narodzeniu na nowo w innych obrazach, to jest to porównanie do właśnie biologicznych narodzin człowieka. Tak jak nikt z nas tu na sali nie miał wpływu na to, kiedy się urodzi, tak samo nie ma wpływu na to, kiedy się narodzi na nowo. To jest dzieło Boże, całkowicie dzieło Boże.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 te grzechy już nam ciążą i wiemy, że jesteśmy grzesznikiem i możemy Bogu powiedzieć, Boże, nie jestem godzien tego Twojego królestwa, tych Twoich błogosławień, Twojego życia, ale wiem, że jestem grzesznikiem i wyznaję to i po prostu wiem, że Jezus umarł za moje grzechy. Ta ofiara Jezusa wystarczy za to, żeby je zgładzić. Więc przynoszę tą ofiarę Jezusa jako ofiarę za mnie. I Bóg zobowiązał się, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, On je odpuszcza. I też wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc taka rozmowa z Bogiem, nazywana też inaczej modlitwą, jest Modlitwą, której Bóg zawsze wysłuchuje. Bo jest powiedziane, że Bóg wysłuchuje tych modlitw, które są zgodne z Jego wolą. A skoro Jego wolą jest, aby ludzie wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to dwa tego typu rodzaje modlitw, czy to właśnie o odpuszczenie grzechów, czy o poznanie czegoś ze Słowa Bożego, zawsze są chętnie przez Boga odpowiadane i realizowane przez usługę Ducha Świętego. I tutaj właśnie Pan Jezus mówi, lecz Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z obiec moich. Niestety wiara nie jest rzeczą, rzeczą wszystkich. Niektórzy są gotowi tratować tych, którzy są wierzącymi, tylko za to, że mają tę radość w Panu Jezusie. Pan Jezus tutaj wyraźnie podkreśla. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Są to takie trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze, owce Pana Jezusa słuchają. Po drugie, owce są Panu Jezusowi znane osobiście. I owce idą za Panem Jezusem. Jeżeli jest tego typu sytuacja, to mamy do czynienia z objawami narodzenia na nowo. Słuchanie głosu Pana Jezusa jest porównane właśnie do pasienia się na Jego pastwisku albo do picia mleka przez nowo narodzone niemowlę. To jest rzecz, która wynika z narodzenia na nowo. To jest rzecz, która jest charakterystyczna dla owcy, żeby być na tym pastwisku. I jeść soczystą trawę. Od zwodzicieli możemy dostać tylko poślinioną słomę. Albo w ogóle omłot, który daje świniom. Bo zwodziciele nie dbają o owce. Tylko Pan Jezus ma właściwą strawę. Właściwe słowo Boże. Bez żadnych przymieszek. I dalszy wiersz mówi, ja daję im życie wieczne. I nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest bardzo fundamentalny wiersz, jeśli chodzi o nieutracalność zbawienia. Jeśli Pan Jezus dał komuś życie wieczne, no to ono jest wieczne, czyli nie ma początku i nie ma końca. Jeśli Pan Jezus zbawił kogoś, to zbawił raz na zawsze. Dlatego jest powiedziane: nie giną na wieki. Jeżeli Pan Jezus kogoś trzyma w swojej dłoni, to nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jeśli weźmiemy jeszcze w Starym Testamencie, jeden z proroków mówi o tym, że Jeruzalem zostało wymalowane na Jego dłoniach. I niektórzy zwracają uwagę na to, że tu nie chodzi nawet o to, że Pan Jezus w dłoni trzyma, choć to też jest prawdą, ale... To, że jesteśmy na Jego dłoni, jak gdyby wytatuowani, wymalowani, wyrysowani. Czy myślicie, że Bóg pozwoliłby sobie wyrwać kawałek swojej dłoni, jeśli ten obraz by był tutaj właściwy? No nie. Te słowa mówią wprost. Nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Nikt nie wydrze. Nie ma takiej mocy. Tak jak przed zbawieniem nic nie możesz zrobić, żeby być zbawionym, tylko i wyłącznie uwierzyć Panu Jezusowi, żeby przyjąć to zbawienie, ale zbawienie jest całkowicie niezależne od swoich uczynków, więc aby uzyskać zbawienie, nie możesz nic zrobić, żeby uzyskać zbawienie. W trakcie posiadania zbawienia nic nie możesz zrobić, żeby to zbawienie utrzymać ani utracić. I po uzyskaniu zbawienia też nic nie możesz zrobić, aby cokolwiek, żeby je stracić. Po prostu zbawienie jest niezależne od uczynków. Więc jest całkowicie darem Bożym, jest nieutracalne, jest niezależne od ludzkich zabiegów, czy w jedną, czy w drugą stronę. I ja daję im życie wieczne, czyli jest to dar od Pana Jezusa, nie giną na wieki, czyli jest gwarancja nieutracalności zbawienia i nikt nie wydrze ich z ręki Pana Jezusa. Jest to gwarancja tego, że trzeba by było doprowadzić do tego, że ktoś naruszyłby integralność Boga, żeby wyrwać wierzącego z Jego ręki. Przecież to jest rzecz, na którą Bóg nigdy nie pozwoli. I żeby to wzmocnić, Pan Jezus mówi, że również Ojciec od którego te owce są darem, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. Czyli obie osoby bóstwa są tutaj przedstawione, czyli ojciec i syn. Natomiast o Duchu Świętym wiemy, że on jest porównany z pieczęcią, czyli cała Cała Trójca jest zaangażowana w to, żeby utrzymać zbawienie wierzącego. Trzydziesty wiersz jest zgorszeniem dla wielu osób, które nie chcą przyjąć, że Pan Jezus jest równy Ojcu. Nie wierzą w wieczne synostwo Pana Jezusa, to jest poważnym błędem. Bo Pan Jezus od zawsze jest Synem Bożym. Pan Jezus zawsze był Synem, tak samo jak Bóg Ojciec zawsze był Ojcem. Nie było takiego momentu, kiedy Bóg Ojciec nie był Ojcem i nie było takiego momentu, kiedy Jezus nie był Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. I trzydziesty wiersz mówi ja i Ojciec jedno jesteśmy. Są oni w nigdy niekończącej się, niemożliwej do ograniczenia w żaden sposób jedności. Żydzi słysząc te słowa, znowu nas nosili kamieni, aby go ukamienować. I to jest podstawa nie tylko typowa dla Żydów, ale dla wszystkich niewierzących. Pan Jezus Chrystus jest przez ten świat odrzucony. Jest nie... nienawidzony. Jest znienawidzony i to jest rzecz, która dzieje się po prostu cały czas. Jeśli pominamy o Panu Jezusie, wywołuje to najgorszego rodzaju negatywne konsekwencje u ludzi niewierzących. I najchętniej by go ukamienowali, gdyby mogli, lub obrazili, jak wcześniej, że demona ma i szaleje, lub przypisali mu inne negatywne cechy. Jest to rzecz, którą świat robi. I jeżeli nie może tego robić jemu, to robi to nam. Jest to naturalna rzecz, że najchętniej by chrześcijan się pozbył z tego świata. Ale my mamy Boże obietnice. Mamy obietnicę, że kto przychodzi do Pana Jezusa, ten ma życie wieczne i nigdy nie będzie rywany z ręki. Oh Mamy jakieś 118.